Szymonie, przybywaj do nas. Szymonie, rozmawiamy dzisiaj o dzieciach. Mamy taki bardzo monolog, mm -hmm. e, mo, e, monotematyczny. Bardzo e, Szymon jest ojcem dziecka w wieku chyba trzech lat. Biblijnym. Nie, nie, nie, w wieku lat pięciu. Prawie. Już pięciu, widzisz, tak, tak. a wygląda na trzy. Chciałem się spytać. E, o się zakochać. E, <śmiech> Chciałem się spytać e, no. o imię dziecka i dlaczego właśnie takie, bo dzisiaj rozmawiamy o imionach. Był już Kornel, był Bruno, nie, a teraz mamy dziewczynę. Nina? Nie, dziewczynę. Nie, nie, nie, nina, nie, tak, nina tak, tak, Nina. Dlaczego? Pierwowzór nie masz. Szukaliśmy imienia prostego, łatwego w obejściu, tak. bez, bez komplikacji, bez szumiących, szeleszczących półgłosek i samogłosek.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 Nie. A teraz znam jednego bruna. No, bruno, Kolega mnie, mam, i... mam bruno. bruno. Jak Ci się kojarzy? Dobrze, nie mam jakichś innych skojarzyń z tym ma... imieniem. Na szczęście. Jak? Wiem, wiem, jak Nie ja, ja, ja, ja, jak... ja, ja, ja. ci do umywalki w <śla> Nie, akurat <śla> o, nie to wiem, A, nie po Nie położę ci fujary na ramieniu. <śla> Panie, puk, puk. Chłopaki. <śla> Kto... Odchodzimy od tematu podcastu. <śla> Przysymy, prysymy, patrz tutaj, patrz tutaj! Wrócimy za chwilę, wrócimy za chwilę. Słuchamy podcastów nie, nie tylko dla orłów. Podcastów. Jednego czy kilku? No jednego ma jeden tylko. Ok, jeszcze raz. Na. na to paliło. Ok. Nie <grym> ta Tak miało być na święta. Ok. Jeszcze DJ? O.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 Może jak jak czas Swanzant na przykład? To jest Gusta. No, Możemy. Amerykanie, Amerykanie wszyscy zgracają, więc będzie wiesz, PJ albo JK, albo coś. No, albo no. GS. No. <laughs> PK PKP, GSM. Prawda.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 Nie no, chłopaki. ile. za dużo wycinania, nie? Tak, <grym> dokładnie. A co tu się dzieje? Aha. Właśnie roz... rozmawiamy o imionach. A, rozmawiamy o imionach a, dzieci, przepraszam. I... O, no to Właśnie ja najpiękniejsze imię na świecie. Z okazji świąt rozmawiamy o tym, jak, jakie prezenty dzieci zrobiły rodzicom. Uci, nie co, nie będę. Tak, ale ja mam swoje. Czyli... E... No, to, ale w Ryj. Nie, na razie nie. W Ryj.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 Pani matka... Poruszy, poruszy, poruszy. I na to wypadnie cały babia, <śmienny> I się biała... babia biało... biało... <śmienny> po prostu. No. Wszyscy no. będą myśleć, że on całuje, tak. wiesz, no. a po prostu... A w ustach no. będzie niesmak. Nie, smak. Już tak, no. widzę tam scenę takie. Drzwi się otwierają, a tam taka postać... <śmienny> Woda. No. Woda. No. Woda. Całą. Całą. A szwagier... Grać, grać, <grym> grać! Naprawdę, naprawdę, tak to będzie. Marzenia <grym> tak, tak, no, się spełniają. Jest, to tak. jest, i, I to jest pierwszy dzień, drugi dzień świąt, ma rano, tak? <grym> Natomiast mm. miejscu się zatrzymaliśmy. Tam zostajemy właśnie w drugi dzień świąte u Agaty. To jest tak, jakbyśmy z nim byli na tych świętach. A później jest piątek, który Z nami już, Z nami Agaty. Później jesteśmy w piątek w domu u Agaty dalej i w sobotę wsiadamy w ranny pociąg, żeby już dojechać sobie do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 Ona ty się jeszcze nie odezwała, więc możemy wymyślać, że ona no. tutaj jest, nie? No. Tak naprawdę byśmy mogli powiedzieć, wszystko. To. Jest opcja, że w ten drugi dzień śpią. właśnie pierwszy będę, będę z nim jechał pociągiem właśnie do. Nie, nie po, ma takiego. Ty takiej już opcji. komina nie mogłeś naleźć, o, już Słyszysz, Daniel? Już no. nie ma takiego pociągu. Nie ma tego pociągu. <laughs> pociągu. Nie ma. Nie, ma, nie. odwołali o, Odwołałam go! E, na, na zimę kable się wydłużają. No. No. No.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 Badanie genetyczne. Badanie genetyczne. Ja się rozmawiamy tutaj z Bruno. Bruno nam powiedział, że jest trochę wkurzony, bo butelka była za późno. Jakie mleko pije Bruno? Bruno pije mleko mieszane, niedobre, naprawdę niedobre. Ale jeszcze, że tak powiem, twoje, czy już nie twoje? Nie, nie już nie moje. Pije obrzydliwe mleko właśnie.